Dzień dobry Państwu, 22 stycznia 2011, Marcin Gall, wywiad dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Pani Grzegorzak z Berlina, e, dokładnie Berlin Neukel, której w poniedziałek Junge Amt z Neukelnu uprowadził dziecko do domu dziecka i ta Pani chciała... E, za pośrednictwem tej audycji szukać pomocy e, u osób, które mogłyby je pomóc i również chciała się wypowiedzieć, powiedzieć o swoim dramacie. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Co pani może przekazać słuchaczom, sympatykom naszego stowarzyszenia, członkom, e, co pani spotkało, jak pani może po prostu po tą sytuację całą przedstawić? Siedem miesięcy temu e, zostałam pobita przez męża. I? i zabrano mi przez to dziecko do heimu. Ale ten incydent miał 7 miesięcy temu, a zabrali teraz? Tak. Dlaczego? Nie wiem dlaczego tak nastąpiło. A zabrali skąd? Prosto ze szkoły mi zabrano i poinformowano mnie przez telefon, że nie mam odbierać dziecka, bo już jest odebrane przez y, kobiety, które... z Jugendamtu. A w jakim wieku jest dziecko? 7. I jaki miała Pani kontakt do, od poniedziałku do dzisiaj z dzieckiem? Ile dni? We wtorek się widziałam z córką przez 10 minut i teraz mogę ją widzieć dopiero w niedzielę. Czyli 23. Czyli 23. A jaka była reakcja dziecka, jak Pani ją zobaczyła? Płakała strasznie, uwiesiła się na mnie. Czy szukała Pani pomocy gdzieś, w jakiejś instytucji, adwokata? Nie. Po prostu Pani nie wiedziała, gdzie szukać? A niech Pani mi powie, yy, wiem, że tam w tamcie podsunęli Pani pismo do podpisania. Tak. Niech Pani mi powie, jakie treści było to pismo, co Pani podpisywała? Nie wiem, co podpisywałam, bo nie rozumiem na tyle języka, żebym wiedziała, co podpisywałam. Podpisałam tylko papier, yy, gdzie tłumaczka mi tłumaczyła, że ten papier jest dla dobra mojego i dla dobra mojej córki. Tutaj jest Pani też, która pomaga w tej sprawie, pani, czy Pani chciała coś dopowiedzieć? Tak, chciałabym dopowiedzieć, dlatego że kobieta jest tak zdesperowana, że po prostu brak jej słów, jest rozczęsiona i nie wie co robić, zadzwoniła do mnie, zwróciła się do mnie o pomoc i tyle co mogę, jej pomogę. Um, sprawa wygląda tak, że 7 miesięcy temu została kobieta pobita, a dziecko zostało jej zabrane teraz w poniedziałek. Uważam to za kompletne bezprawie, dlatego że zostały jej po, um, postawione jakieś warunki i żądania przez Jungen, niemiecki, berliński i kobieta spełniła ich warunki i to, był, to były warunki, gdzie zagwarantowano jej, że dziecka jej nie zabiorą. Czyli wymeldowała męża po pobiciu, wyrzuciła go z mieszkania, oddaliła się na jakiś czas do domu matki i dziecka, czyli to był drugi warunek. Po wyprowadzeniu się męża z mieszkania wróciła do tego mieszkania, mieszkała i pomimo wszystko dziecko, można powiedzieć, że zostało po prostu ze szkoły bez jej wiedzy, bez poinformowania o czymkolwiek uprowadzone prosto ze szkoły do domu dziecka, po czym została telefonicznie jak yy, jakiś, nie wiem, yy, nie człowiek, jakiś mebel, czy yy, poinformowana, że nie potrzebujesz już dziecka odbierać, bo z, dziecko zostało zabrane do yy, domu dziecka. Ta sytuacja jest cała dramatyczna. Ja tylko osobiście nie rozumiem, jak może popisać, wiążełam się dokument, który go nie rozumiem. E, tak, tak właśnie zostają ludzie wykorzystywani, którzy nie znają na tyle języka, żeby się samemu komunikować. Zostają podstawieni tłumacze, że tak powiem tak, rzekomi tłumacze, nie tłumaczą znaczenia papierów, tylko kobiecie powiedziano, że ma podpisywać papiery, bo to jest lepiej dla niej i dla dziecka, a jeśli nie będzie spełniała warunków i żądań Jungendamtu, to jej dziecko do adopcji zostanie oddane. No bo ta pani jest tłumaczem, który pracuje dla Junga i ona tłumaczyła tak, jak Junga i kazał. Dokładnie tak jest. E, my jako starsze nie będziemy tę sprawę monitorować. Od poniedziałku oczywiście zaleciłem powiadomić naszego adwokata z Berlina, bardzo skutecznego. E, oprócz tego zaleciłem nawiązanie kontaktu z ambasadą RP w Berlinie. I mam nadzieję, że ta sprawa zakończy się pozytywnie. E, czy w ogóle chciała Pani coś jeszcze dodać na koniec? Tak? No ja jestem dobrej myśli, bo y, mówię, y, y, prawo działa wszędzie, nie ma czegoś takiego, żeby ktoś ludziom zabierał dzieci bezprawnie, y, y, żądał, y, podsuwał jakiś tłumaczy, nie tłumaczył znaczenia papierów. E, ludzie popełniają w ten sposób błędy, bo są niedoinformowani i w, ta, w ten sposób właśnie wykorzystuje się w Niemczech e, naszych e, rodaków, którzy są niedoinformowani i nie znają na tyle języka, żeby się komunikować. Kobieta jest tak załamana, że powiedziała mi, że oddała wszystko, e, co jest e, na tym świecie, tylko żeby odzyskać dziecko jak najszybciej. Czy pani chciała jako Marka jeszcze coś dopowiedzieć i zakomunikować lub poprosić o pomoc za pośrednictwem tej audycji? Tak, że chciałbym wszystko zrobić i zrobię wszystko, żeby tylko odzyskać swoją córkę. Dobrze, jak widzę, my od wielu lat walczymy z Jungamtami, to jest e, walka z wiatrakami. Co chwilę są nowe przypadki, nowe sprawy, czyli Jungamt cały czas czuje się w państwie prawa, w Niemczech bezkarny. E, do widzenia, do usłyszenia, zapraszam na kolejne audycje. Do widzenia.